Wiadomości, wywiady, historia, ludzie, muzyka. Prosto z Detroit, z Polskiego Detroit. Oh my God! Zaprasza Łukasz Witkowski. Witam w kolejnej audycji Polskie Detroit. Przed mikrofonem Łukasz Witkowski. Dzisiaj mam zaszczyt gościć legendę radia w Detroit, pana redaktora Jerzego Różalskiego. Witam serdecznie, od razu powiem, że to żywa legenda jeszcze ży, żyje i no, mam nadzieję, że jeszcze pożyje. I ma się dobrze. E, panie redaktorze, może porozmawiajmy o historii audycji e, polskiej rozmaitości. E, jak to się zaczęło? Kto założył radio? Od ilu lat już jest na falach heteru? No faktycznie jest to evenement, jeśli chodzi o Polonię światową, a amerykańską w szczególności, chociaż jest to największa Polonia świata, bo no, istnieje już prawie 80 lat. W 1930 roku ten program powstał za sprawą świętej pamięci Eugeniusza, Konstantynowicza. To taka ciekawostka, że człowiek o takim nazwisku i imieniu nie zmienił go i pracował w mediach, prawda, amerykańskich. A trzeba pamiętać, że lata te początkowe 30-60 to był złoty wiek radia, bo wtedy nie było takiej konkurencji telewizji, dopiero telewizja kolorowa wchodziła i to było jeszcze w powijakach, także radia w tym czasie odgrywały olbrzymią rolę. Polskie rozmaitości rozwijały się, najpierw robił to sam Konstantynowicz, miał pomocników, bardzo się to rozrastało, szczególnie lata powojenne, napływ nowej emigracji powojennej, wielkie zainteresowanie sprawami polskimi i to był taki bardzo piękny moment w okresie naszej audycji, bo z jednej strony nowo przybyli, te fale oczywiście się później powtarzały, z drugiej strony Konstantynowicz, który był urodzonym Amerykaninem, ale wychowanym w Polsce, który znał doskonale Polskę i Stany Zjednoczone i był tak traktowany i przez jednych, i przez drugich jako swój. Te problemy na linii urodzeni w tu, a ci, którzy przyjeżdżają, istniały i przez lata no, było gorzej, było lepiej. Na szczęście dla nas w okresie powojennym w Detroit nie było konsulatu i w związku z tym nie było dywersyjnej działalności służb specjalnych, która była i do dzisiaj te społeczności pokutują. Chicago, Nowy Jork, Toronto, tam gdzie są te konsulaty, nawet Waszyngton ambasada. Tam prowadzono wielką robotę, żeby rozbić Polonię i udało im się. Tutaj są w sumie niewielkie te, te, te różnice. Ci czerwoni się po pierwsze ukrywali, no i nie mieli siły napędowej, jaką była działalność agentów w placówkach. To był duży problem w latach powojennych. Infiltracja Polonii, destrukcja, rozbijanie no ale te czasy już minęły, w tej chwili to sprawa historii. Myślę, że to o tym samym, by można nagrać dług, długą audycję. Ja sam doświadczałem wielu szykan i doświadczałem wielu podejść. Ostatnio otrzymałem swoją kopię materiałów ze swojej teczki. Przez 12 lat, jak przejąłem program, w 1978 roku założono mi teczkę, i kontynuowano. Ale o tym może później, bo zaczęliśmy o historii programu o 1930 roku i służbie Polonii. Program ten, on na początku zmieniał nazwę kilkakrotnie, właściwie Polskie Rozmaitości. Nazwa przyjęta została dopiero w latach 40., gdy do zespołu doszedł Jan Marian Kreutz. to był dziennikarz z Polski, z dużym doświadczeniem i świetnym rozeznaniem politycznym programu i wtedy już nie tylko były Polki, nie tylko piosenki i jakieś lokalne produkcje, ale również wiadomości dotyczące spraw polskich, polonijnych, światowych. Także to bardzo urozmaiciło no i przyjęto tę nazwę polskie rozmaitości, Polish Variety, z którą utrzymujemy do dnia dzisiejszego, no z szacunku dla ludzi, którzy i jeden, i drugi do śmierci pracowali w programie, czy po 35 lat swojego życia włożyli w pracę dla programu. Po śmierci Jana Mariana Krojca przez 3 lata zajmowała się tym jego małżonka, no ale dostała lepszą pracę, najpierw w Głosie Ameryki, potem w Pentagonie, także wcale się nie dziwię, że zmieniła. Ja przejąłem program w 78 roku, i od tego czasu, no przyjąłem go w takiej sytuacji, gdzie mieliśmy 15 reklam na cały tydzień i groziło zamknięcie tego programu, albo przynajmniej zmniejszenie do jednego, jednego dnia, czy dwóch dni. Udało mi się to ożywić i no, odpukać istniejemy do dnia dzisiejszego. Zachowując główne zasady, bycia częścią Polonii program współpracuje ze wszystkimi organizacjami, które tylko z nami chcą współpracować. My nie narzucamy, nie udajemy tutaj Pana Boga, żeby mówić ludziom co jest dobre, a co jest złe. Prawda? Tak jak niektórzy sobie uzurpują do tego prawo. Staramy się słuchać wszystkich i w miarę, no zachowywać się w miarę neutralnie, zresztą miałem sporo nauczycieli, niezależnie od tego, gdy podjąłem decyzję pracy w radiu na pełny etat prowadzenia tego programu, bo 7 dni w tygodniu, to, to, to są właściwie dwa etaty, bo program i jego później promocja, sprzedanie, to jest druga sprawa, to są dwie zupełnie inne sprawy ale podjąłem studia dziennikarskie, mass communication, żeby wiedzieć i operować tak, jak w Ameryce należy działać. I zresztą jest to szalenie pomocne i no, nieraz z dużym zażanowaniem obserwuję działalność takich amatorów, którzy podejmują się czy to pracy dziennikarskiej w gazetach, czy w programach radiowych, no, którzy po prostu tworzą polskie żarty, Polish jokes, Zapominając o podstawowej zasadzie, którą się uczy od pierwszej lekcji adeptów tej sztuki, że dziennikarz nigdy nie przypuszcza, never assume. Albo coś jest, albo nie ma. I nie przypuszcza się, że może tam on był gdzieś, czy coś takiego. Trzeba mieć pewność, jak się podaje. Także to jest podstawowa rzecz, którą trzeba by wprowadzać w naszej działalności. Polski DITROJD Podcast, videocast, forum do słuchania, oglądania i czytania. Właśnie te lata czterdzieste były bardzo interesujące w naszej działalności. Nie tylko, że powstała taka formuła programu nie tylko działającego z Polonią i dla Polonii, ale również informującego i no, dającego jakiś kręgosłup polityczny słuchaczkom i słuchaczom, mówiący o wydarzeniach świata. Proszę pamiętać, że ta generacja powojenna przeżywała jałtę, przeżywała sprzedanie Polski, wpakowanie Polski z, za sprawą m.in. amerykańskiego prezydenta w sferę rządów komunistycznych, systemu, który zupełnie był obcy narodowi, który jest przecież tak w wielkim procencie katolickim. Dochodziło do, doszło do tego w 1948 roku, że nasz program powtarzał to wielokrotnie, że zbrodnia katyńska nie jest zbrodnią niemiecką, bo mimo wielu zbrodni, które Niemcy popełnili, ale zbrodnią sowiecką. Proszę sobie wyobrazić, że były protesty ambasady rosyjskiej i ich przyjaciół tutaj, których nie brakuje w Ameryce, i pod tymi naciskami FCC podjęło decyzję o za zamknięciu czy zawieszeniu polskich rozmaitości. Wpły wtedy były bardzo silne e, możliwości wpływania na właścicieli stacji, na to, co jest w programie, były określone no, przepisy, które y, każda stacja musiała się ich ściśle trzymać. Nie to, co dzisiaj, kiedy każdy może założyć program i mówić właściwie, co chce z niewielką odpowiedzialnością. Więc przez 8 miesięcy polskie rozmaitości nie mogły nadawać. Ale to było między innymi podstawą do powołania tak zwanej komis kongresowej komisji Madena, kongresmena Madena, która postanowiła zbadać sprawę zbrodni katyńskiej. Senat, y, kongresmen Majchrowicz z, z Michigan, Lesiński, Puciński z Illinois, i, no i wielu innych kongresmenów ruszyło tę sprawę i powstała komisja, która prowadziła śledztwo, y, śledztwo, które trwało chyba ze dwa lata, były przesłuchania w kongresie w, przed, przed specjalną komisją, gdzie m.in. Jan Marian Kreutz y, zeznawał w tej sprawie, mówił o faktach, które są dostępne, które się ignoruje. W każdym razie program odwieszono, komisja zaczęła działać, no i w 1952 roku raport komisji Madena, wydany w takiej książeczce, dosyć grubej, kilkudziesięciostronicowej, stwierdza, Amerykanie stwierdzili, że to była zbrodnia sowiecka. No oczywiście to był jeden z fragmentów zimnej wojny, zresztą może nie wszyscy pamiętają, że Moskwa zerwała stosunki z legalnym rządem polskim, który działał na emigracji właśnie y, dlatego, że ten rząd kwestionował, czy to zrobili Niemcy, czy Rosjanie i żądał międzynarodowej ekspertyzy w tej sprawie komisji. To był powód do zerwania i założenia rządu lubelskiego. Oczywiście oni mieli swoje plany i taki, czy inny powód na pewno by znaleźli, żeby ten rząd tam później usadowić w tym. No niemniej jednak y, jakieś zaangażowanie naszego programu w tą sprawę katyńską, sięga właśnie samych początków tej, tej zbrodni tego wszystkiego. No i muszę powiedzieć, że polskie rozmaitości były w zasadzie jednym z dwóch programów w Ameryce, które o tych sprawach mówiły śmiało, odważnie, w oparciu o fakty. Drugi program to był program dwóch Edwardów w Nowym Jorku. I tak przez wiele lat było. Państwo sobie nawet nie zdają sprawy no, z tego, jakie to były czasy. No, dla przykładu powiem, że w latach, koniec lat 70., 80., powstawanie Solidarności, stan wojenny, w tym czasie nie było programu informującego takiego, jak to my to robimy. Że program nasz współpracował ściśle z Wolną Europą od samego początku, jak powstała w 1952 roku. Byliśmy y, źródłem informacji o życiu Polonii w Ameryce dla rozgłośni polskiej, w, Radio Wolna Europa, a oni w zamian za to nam udostępniali swoje materiały, materiały czyli my mieliśmy super materiały. Y, I właśnie w tych latach tej rewolucji Solidarnościowej w Polsce, dochodziło do tego, że ludzie z całej Ameryki dzwonili w czasie naszej audycji, prosząc, żeby słuchać, żeby przytrzymać telefon przy radioodbiorniku, posłuchać, co się dzieje w Polsce. No bo Amerykanie sobie szopki robili, ja nie wiem, czy pan już był tutaj, czy nie, nie. nie, nie. w tym czasie straszono ludzi, że no, Rosjanie już jutro wejdą prawda I, I jakie to w ogóle straszne rzeczy. Także ludzie strasznie to przeżywali. My mieliśmy informacje wyważone, a Wolna Europa też była bardzo wyważona w tym czasie, żeby nie straszyć tą sprawą. Także to był taki bardzo złoty wiek. Zresztą może to nie był przypadek w tym czasie naszą stację, z której nadawaliśmy 1400 AM, kupili nowi właściciele pochodzenia żydowskiego i natychmiast wrzucili wszystkie programy etniczne, zrobili programy murzyńskie. I stanęliśmy w sytuacji takiej, gdzie no, groziło nam pozbawienie dostępu codziennego do, do, do, do ludzi. W tym samym czasie zamknął swój codzienne wydawanie Dziennik Polski, który tu wychodził pięć dni w tygodniu, zaczął jako tygodnik. Był to bardzo trudny okres, to był przełom 81-82, wprowadzenie stanu wojennego. No ale y, przy wielkim poparciu Polonii i zaangażowaniu dyrektorów innych programów etnicznych kupiliśmy stację radiową, stworzyliśmy korporację, y, która miała taki dwustopniowy system organizacyjny. Jedna grupa tych, którzy głosowali decydowali o kształcie stacji to byli dyrektorzy programów, a y, nasi słuchacze mogli inwestować w to. Myśmy sprzedali akcje. Rozumiem. I niestety to była za słaba stacja ona nie sięgała, cała wschodnia strona metropolii albo w ogóle nie słyszała, albo źle, także to nie mogło zdać egzaminu. W tym czasie jeden z nas, właściciel tej stacji, z której teraz nadajemy 690 m no w jakiś sposób doszedł do informacji, że może założyć nową stację, się zmieniły przepisy, on to był pierwszy, założył nową stację, dobrą, z dobrym zasięgiem, no i Większość z nas przeszła na tą stację. Pieniądze jednak inwestorom oddaliśmy wszystkie. Wszyscy dostali swoje pieniądze. Ci, którzy byli cierpliwi, to nawet z procentami. Także to był taki sukces Polonii. A muszę panu powiedzieć, że w ciągu no, tygodnia zebraliśmy prawie pół miliona dolarów na zakup nowej stacji od samej Polonii. Także to było, to, to było no, poka pokaz prawda, naszej możliwości, naszej siły. I solidarności. I solidarności, tak. tak. I, no i chyba docenienia tego, co robiliśmy w tym czasie, bo to była potrzeba chwili. No, rewolucja, obalanie komunizmu. Przecież u nas tutaj te ekipy telewizji amerykańskiej, dziennikarze cały nie wychodzili. Czas. Cały czas siedzieli, bo oni, jak poszli gdzieś do Polonii pytać się, co się dzieje, to wszyscy ich, a idźcie do Jurka, do Dowiecie stacji. No za no, no, to... oni przychodzili tutaj jeszcze regularnie. Yy, nadawaliśmy tutaj ich uczyliśmy i właściwie tego, co się dzieje. Ja już wtedy w połowie 81 roku, w wielu wypowiedziach mówiłem, że to jest koniec komunizmu, to co oglądamy. Mówię, to nie znaczy, że jutro, ale to jest koniec komunizmu. Znaleziono formułę na obalenie z totalitarnego systemu, bezkrwawy bez sposób i tego się już nie da zatrzymać. No, stan wojenny, prawda, przedłużył jeszcze agonię, ale dożyliśmy w 89 roku powstania nowego systemu, nowej Polski. Myślę, że no, ja też nie spodziewałem się, że to tak szybko będzie, ale na pewno, szczególnie młodsi słuchacze, którzy znają to z historii, zastanawiają się, no jak my to przeżyliśmy. Niektórzy poszli na współpracę z, z komuną, z Czerwonymi, na zasadzie, no nie da się nic zrobić, musimy to tolerować, my musimy to... ten musimy no, coś zrobić dla Polski, nawet jeżeli tam są komuniści. Jednak była znaczna większość Polonii nie chciała tego w ten sposób do tego podchodzić. Wiedzieliśmy, chociaż nie możemy nic zrobić, to nie przyznamy im racji, że oni dobrze robią. To jest źle. Od początku. Ten system w Polsce został wprowadzony nielegalnie. Wybory były nielegalne. Sfałszowane. Wszystko. Sfałszowane, tak. Od początku końca I nie dawaliśmy im prawa do utożsamiania się z jakąś legalną władzą w Polsce. Takie stanowisko zajmował Kongres Polonii, no i wszystkie te organizacje, które no, miały jakiś kręgosłup polityczny. Taka była postawa Polonii przez te, przez te lata. No i stąd nienawiść do Kongresu Polonii, tej całej grupy pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych i całego bloku partyjnego, który tępił tę organizację i wiele innych, infiltrował i tak dalej, ale to były takie małe jednostki, ich było tak mało w sumie, że oni nic nie mogli zrobić nic nie mogli. No mogli zamieszać tam komuś, zepsuć opinię, gdzieś jakąś małą intrygę zrobić, ale żadnej rewolucji nie, nie byli w stanie wywołać. Amerykanie nigdy nie kupili komunizmu, jeszcze długo nie kupią. Podcast Polski Detroit. Poznaj ciekawszą stronę Ameryki. www.polskiedetroit.com Przed chwilą powiedzieliśmy o misji radia przed 1989 rokiem. Powiedzmy może o tym, jak teraz to wygląda. Z jednej strony chyba się to nie zmieniło, to znaczy, że program stara się być częścią Polonii, służyć Polonii, bo najważniejsza jest ta nasza współpraca. My staramy się robić to, czego nie robią media amerykańskie. Media, ile mówią media amerykańskie o Polonii i o Polsce, nie muszę chyba nikomu mówić. Szkoda nawet miejsca na taśmie czasu, by emitować te wypowiedzi. Ale z drugiej strony my się cieszymy, że tak jest, bo dlatego możemy istnieć. Bo gdyby media amerykańskie robiły to, co powinny robić w stosunku do 10% społeczeństwa w Michigan, to znaczy ludzi pochodzenia polskiego, to prawdopodobnie nie byłoby miejsca dla nas. No ale nie robią tego. Jesteśmy, istniejemy, możemy nadawać 7 dni w tygodniu. Jesteśmy chyba jednym z niewielu programów. No, w tej chwili bardzo mocna, prężna jest grupa arabska, która nadaje wiele godzin, ale oni mają pieniądze i młodą emigrację. Arabowie to jest młoda emigracja, gdzie większość tej emigracji to są ludzie urodzeni poza Ameryką. Oni mówią w domu po arabsku jako pierwszym językiem, myślą, żyją tam tymi sprawami i jeszcze przez wiele lat na pewno będzie tak. Potem będzie to, co u nas. Może nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że tylko 8% według spisu powszechnego Amerykanów czy Polaków mieszkających w Ameryce, przyznających się do Polskiego pochodzenia jest urodzonych w Polsce. 92% jest urodzonych w Stanach Zjednoczonych, z tej wielkiej, tak zwanej dziesięcio-milionowej Polonii. Więc to, w jaki sposób rzutuje również na naszą działalność, powinno rzutować. My nie możemy ignorować tej olbrzymiej siły, jaką jest Polonia urodzona w Ameryce, świetnie usadowiona Polonia, dla której pierwszym krajem jest, są Stany Zjednoczone, a drugim Polska. No, staramy się w miarę możliwości to robić. Większość czasu radiowego jest po polsku, ale to nie dlatego, że my ignorujemy tamtą grupę, tylko, że również te najcenniejsze elementy tej grupy ludzi urodzonych w Stanach Zjednoczonych, one sobie życzą słyszeć ten język polski, bo dla nich jest to kontakt z żywym językiem polskim. Może staramy się im pomóc w tym na przykład, że w programach mówimy troszeczkę wolniej niż polskie radio, właśnie dlatego, że oni słuchają. Że to, to, tu nie chodzi o bicie rekordów, ile się przeczyna słów, tylko chodzi o to, do ilu ludzi się dotrze. I żeby oni przede wszystkim zrozumieli to, co, to, co do nich się mówi. Tak, troszeczkę tak. wolniej, no bo wiadomo. Tak, i, I w miarę możliwości proste, prosty język, żeby nie... nie używać słów, szczególnie tych nowo powstałych, aczkolwiek mówimy im na przykład o tych makaronizmach, prawda? kiedy śmialiśmy się z takich wypowiedzi, prawda, Franek skocz na korner do drakstoru, bo się wyjuzowała aspiryna. I to był język, który był bardzo często słyszalny, jeszcze w 60-tych, no ja tego nie pamiętam, ale w 70-tych latach ja słyszałem tego typu wypowiedzi ludzi, którzy urodzili się w Stanach, ten język polski znali ze słyszenia, z różnych tych, i tam było masa tych makaronizmach, Organizmów. Ale panie redaktorze, jak się słucha teraz polskiego radia czy polskiej telewizji, to naprawdę niewiele ono odbiega od, od tego języka tych prostych ludzi. Tyle jest w Polsce nowych zwrotów, szczególnie angielskojęzycznych, że w sumie e, przestaliśmy się z tego śmiać. No, staramy się zachować język polski w wiarę możliwości. E, oczywiście e, nieraz ludzie krytykują nas za takie czy inne pomyłki, ale pamiętajcie państwo, jedną godzinę programu, którą my robimy na żywo, w polskim radiu, w produkcji takiej jednej godziny bierze udział kilkanaście osób. Kilkanaście osób. Tam jest technik, który obsługuje całą maszynerię studia. Tam są ludzie, którzy piszą teksty, którzy czytają, którzy je poprawiają, którzy, ten, którzy je czytają później, nie mówiąc już o tych, co liczą linijki, żeby każdemu w nich zapłacić za to, prawda? My to robimy wszystko sami. Musimy jeszcze sprzedać ten program, także to jest zupełnie nieporównywalne. Jestem przekonany, że jestem w stanie stanąć w zawody z każdym radiowcem z Polski, jeśli zrobimy w tych samych warunkach program, że nie będzie gorszy od tego, który robią w Polsce, jeśli byśmy sami pracowali w tych samych warunkach. Także nie ma się co wstydzić. Mamy program przede wszystkim, który informuje, a w dziennikarstwie najważniejsze jest żeby mieć dobre informacje, sprawdzone informacje i wiadomości, które są na czasie, bo czego uczą znowu w szkole, nie ma nic bardziej zdechłego niż stare wiadomości. Dokładnie, ale jeszcze wracając do tego, co pan przed chwilą powiedział, w stu procentach się z panem zgadzam, naprawdę, jeśli jest człowiek orkiestra i nadaje 7 dni w tygodniu, to jest bardzo ciężko samemu przygotować audycji, a przede wszystkim siedzieć przed mikrofonem i mówić do ludzi na żywo, to jest naprawdę trzeba lata, lata ćwiczeń, lata doświadczenia. I obsługiwać, I obsługiwać całe studio, bo my jesteśmy sami w studiu. Także to nie jest prosta sprawa i ja nigdy nie ukrywam, że popełniamy błędy i będziemy je popełniać, bo są takie, a nie inne warunki. Także tutaj, jeśli mogę prosić słuchaczy, po prostu o rozsądek i wyrozumiałość, w jakich warunkach pracujemy. No, szczególnie przykre są uwagi i krytyki ludzi, którzy nigdy nic nie poparli. Ani programu, ani naszych sponsorów, tylko sponsorów, ale zawsze mają dużo do powiedzenia krytycznie. Przestańcie, drodzy państwo, być smutasami. Cieszcie się, że mamy 7 dni w tygodniu, szczególnie w tych trudnych warunkach ekonomicznych, jakie są. Wracając do pańskiego pytania o różnicę między programami przed 1989 i teraz. No więc po pierwsze działalność na rzecz Polonii to się nie zmienia. To się nie zmienia. Służba Polonii, my nie możemy istnieć dla, i nie istniejemy. Nigdy nasz program nie był utożsamiany z jedną partią polityczną, czy z jakąś jedną organizacją. My współpracujemy. Niektóre organizacje nas mocniej popierają dlatego, że o nich, i dlatego o nich więcej mówimy, bo po prostu jest normalna współpraca. Dokładnie. Natomiast wszyscy ci, którzy działają politycznie, partiach, czy są zwolennikami partii, czy to w Ameryce, czy w Polsce, no nieraz czują się w jakiś sposób może obrażeni, że my nie chcemy podjąć z nimi współpracy. Nie, dlatego, że wśród naszych słuchaczek, słuchaczy są i demokraci, i republikanie, są zwolennicy w partii Polsce PIS-u, PO, SLD, może nawet dwóch albo trzech z SLD. My ich wszystkich szanujemy, nie chcemy się mieszać w to wszystko, prezentujemy informacje takie, jakie napływają na ten temat i to wszystko. I nie mamy zamiaru popierać żadnej partii. Nam się po prostu to nie opłaca. Dlatego, że popierając jedną, tracimy część słuchaczy, którzy tego nie, nie robią, więc y, musimy... Jest to, powiedziałbym, najlepszy przykład radia publicznego, bo nasze radio opiera się o słuchaczy. Musimy zadowolić słuchaczy programem, jakością programu, żeby ci słuchacze wysłuchali reklam i poparli naszych sponsorów. To jest zamknięte koło, gdzie jeden drugiego popiera. I jeżeli to działa dobrze, to działa. No nasz program już prawie 80 lat dzieje, więc myślę, że coś robimy dobrze. Porozmawiajmy może teraz o pańskiej przygodzie z radiem. Wielu Polaków mieszkających w Metro Detroit mówiło mi, że takiej historii dziennikarskiej jak pan, inni polonijni dziennikarze nie mają, nie mogą się taką historią poszczycić. Może kilka słów na ten temat. Nie chciałbym się porównywać do nikogo. Zawsze to podkreślam i będę podkreślał. Z dużym szacunkiem odnoszę się do wszystkich dziennikarzy pracujących na rzecz Polonii przez wiele lat. To nie jest sprawa prosta. Nie wiem, na ile pan y, już to, tego doświadczył, ale jest to sprawa trudna nie tylko y, dlatego, że no, jeszcze się taki nie narodził, żeby wszystkim dogodził, y, ze względu na partie polityczne. No, w każdym razie y, y, y, moi poprzednicy, Konstantynowicz i Kreutz pracowali 35 lat. Ja wiem, co ja przeszedłem, no, ja jestem dopiero od 3, 75 roku z programem, w go przejąłem, więc już mogę powiedzieć, że wiem co to jest, jaki to jest trudny kawałek chleba, szczególnie, że no, oni jeszcze mieli szczęście życia w złotym wieku radia, a ja już tylko w srebrnym, także najgorsze chyba przeżyliśmy, okazało się, że radio jednak jest niezastąpione, że ani telewizja, ani internet nie są w stanie przynajmniej na razie tego zmienić i zastąpić. Ja wszedłem do radia zupełnie przypadkowo. No, byłem nauczycielem w Polsce. Przy, pochodzę z rodziny polsko-amerykańskiej. Mama się urodziła w Stanach. Ojciec był oficerem przed wojną wojska, ochotnikiem zresztą y, w walce z bolszewikami w 20 roku. Także z takiej patriotycznej rodziny pochodzę y, z, no, z pewnym zacięciem amerykańskim. Y, mama przyjechała właściwie wbrew woli do Polski bo jej rodzice moi dziadkowie po prostu chcieli ją ochronić, żeby czasem do zakonu nie wstąpiła, bo kończyła szkołę katolicką i dziadek powiedział, ja ci dam tutaj będziesz zakonnicą, tam tacy piękni chłopcy malowani są w Polsce i wysłał ją do Polski, prawda po ukończeniu szkoły średniej Także mama przyjechała, no, w tym czasie dzieci słuchały rodziców i no, starała się jak mogła, poznała ojca, oficera, w mundurze, z szabelką przychodził, prawda, no, z, z, z, zakochali się, bardzo romantyczna miłość, bo później się okazało, że oficer w przedwojennej Polsce musiał mieć żonę, która ukończyła szkołę średnią y, i polską szkołę średnią, no, a mama po polsku mówiła, tak jak dzieci urodzone, w Stanach Zjednoczonych. To był polski. Ona w domu mówili po polsku. Jej mama też o to dbała, ale to nie był literacki, no więc musiała pójść na, uczyć się na poziomie liceum, gimnazjum wtedy się nazywało w Polsce, uczyła się polskiego, uczyła się historii Polski, znaczy Polski z literaturą Polski, to musiała uzupełnić, te wszystkie inne przedmioty nie mieli żadnych wątpliwości, no i chyba za dwa lata chodziła do specjalnej szkoły dla żon, oficerów, żeby to nadrobić, zdać egzamin. W tym czasie poznała historię Polski i Polskę i ją pokochała, autentycznie, bo to była taka okres lat w Polsce to był okres takiego romantyzmu, rodzącej się, budującej się Polski. Także no, kochała i Polskę, i Amerykę, ale to już jest, myślę, że osobna historia i nie chciałbym tutaj wchodzić w to. W każdym razie mnie to dało, po pierwsze, szacunek dla Stanów Zjednoczonych, dużo większą wiedzę o Stanach Zjednoczonych niż ma, miał przeciętny Polak w kraju. No ja skończyłem studia, pracowałem w szkole 6 lat i gdy chciałem pójść na wyższe stanowisko, no to oczywiście nie należąc do partii, powiedziano, że będę demoralizował młodzież socjalistyczną i nie mogę pracować. Wtedy sobie powiedziałem, że tu dla mnie nie ma miejsca i korzystając z tego, że yy, mama miała prawo pobytu w Stanach i mieliśmy zresztą du Mamy dużą rodzinę tu, no, wyjechałem jako turysta, wiem, po mamę, żeby ją przybić, bo rzekomo się rozchorowała i zostałem. Wyjeżdżając miałem plan A i plan B. Plan A był taki, że no, jak mi się będzie podobać, to zostanę, a plan B był taki, że no, pobędę kilka lat, nauczę się angielskiego, zarobię 50 tysięcy dolarów i wrócę do Polski. <grych> no i plan A zwyciężył, zostałem kilka tygodni po przyjeździe już mnie tu zaprowadzono i do domu związkowego, poznałem sportowców, wtedy byłem jeszcze bardzo sprawny, sportowany, grałem trochę w piłkę nożną w klubie sportowym i no, tak się zaczęła moja kariera polonijna. Pyta pan o moje początki pracy w radiu. No, w Polsce nie miałem żadnych doświadczeń. Kiedyś, przyznam się, starałem się dostać do telewizji, bo szukali yy, dziennikarzy do redakcji sportowej, no ale odpadłem już właściwie w przedbiegach, gdy tylko przeczytali moją, mój życiory. Zresztą nie wiem, jak to się odbywało. No w każdym razie się nie, nic nie zdziałałem tam w tym. A tutaj w Stanach yy, no po wejściu w środowisko polonijne tak, jak to często, przypadek zdecydował o tym, że wszedłem do radia. W klubie sportowym, w którym się udzielałem od samego początku, był kolega, który przygotowywał raz w tygodniu taki pięciominutowy program sportowy o, o klubie, o polskim sporcie, i on pojechał na wakacje do. Polski w czerwcu 1975 roku. Mówi, Jurek, przyjechałeś z Polski, masz wyższe wykształcenie, ładnie mówisz po polsku, weź, zrób to za, bo nikt nie chciał tego robić, wszyscy się wszyscy bali, bo to jest takie co tydzień przygotowywania czegoś takiego jest no, uciążliwe, trzeba szukać, sperać W tym czasie nie było internetu, gazety przychodziły znacznie później, także to były zupełnie inne czasy. No więc ponieważ nikogo nie było, ja to zacząłem za niego robić. I yy, no, zaczęło to się podobać i właścicielom programu, i słuchaczom. Ten kolega wrócił z Polski i mówi: Wiesz, co to tak dobrze robisz? Mój rób to nadal. Mój, jak, jak nie będziesz miał czasu, to ja cię zastąpię. No i tak zostało. No, później właściciele programu coraz częściej mnie prosili o zastępstwo, o zrobienie tego, tamtego. Także stałem się po prostu członkiem zespołu tak z przypadku zbiegu. No, i sprawiało to dużą frajdę, zupełnie coś nowego. Także byłem z nimi przez trzy lata, aż do śmierci Jana Mariana Krojca, zresztą w tym okresie jego choroby i ten to bardzo dużo pomagałem. No i później żona, która prowadziła program, dostała lepszą pracę, zresztą miała kłopoty z utrzymaniem tego, nie była może do tego przygotowana właściwie, zdecydowała się sprzedać program. No więc ja powiedziałem, że ja chętnie kupię. Ona zapytała w kongresie Polonii, popytała tu, ówdzie, prawda, no i w tym czasie nie można było kupić programu, założyć sobie, przyjść na stację. W tym czasie trzeba było być nominowanym do prowadzenia programu przez właścicieli stacji. Trzeba było odpowiadać pewnym warunkom, trzeba było spełniać pewne warunki swoją postawą moralną, polityczną może też. No, to, to, to jeszcze, jeszcze końcówka zimnej wojny, więc jeszcze bardzo dmuchano na zimne. Także no, za zgodą dwóch stron... Ja kupiłem program, znaczy to, co zostało z tego programu, masę materiałów i tak dalej i z jej polecenia stacja mnie nominowała, oczywiście najpierw na okres próbny, no i później to się rozkręciło. Przejmowałem program, który miał 15 reklam na tydzień. No w tej chwili często mamy 15 w ciągu jednego dnia, także utrzymujemy to, zresztą długie były losy, już wcześniej opowiadałem o tym jak tą stację przyjęli, inni sprzedali, nas wyrzucili, kupiliśmy nową stację, przeżyliśmy to wszystko no na pewno pomocą do przeżycia y, były czasy, w których żyliśmy. W momencie, gdy zdecydowałem się y, podjęcia pracy na pełny etat, prowadzeniu programu czy codziennego, y, zdecydowałem się pójść do szkoły. I mimo, że przyjechałem tutaj z tytułem magistra z Polski, no, niewiele wiedziałem o tym, jak wygląda dziennikarstwo, praca radiowa. Także przez pięć semestrów studiowałem dziennikarstwo, mass communication, jak się tu nazywa, i to bardzo pomogło w zrozumieniu sedna działalności. Pomogło w tym, że no, wiedziałem, jak to zrobić, żeby dotrzeć do jak najszerszej rzeszy słuchaczy. O co to chodzi w tym wszystkim? Wydaje mi się, że każdy, kto decyduje się na tego typu pracę, powinien liznąć przynajmniej podstaw dziennikarstwa, mass communication, to jest dla takiego zdrowia psychicznego gazety z jednej strony, ale również bardzo ważne wówczas, gdy my jako media polonijne występujemy na forum amerykańskim często jestem na konferencjach prasowych, na różnych zebraniach, gdzie wiedząc o co chodzi potrafię w sposób właściwy zareagować, zadać pytanie na konferencji oczywiście w języku angielskim co niestety nie wszyscy potrafią i bardzo często dochodzi do tak zwanych Polish jokes. No więc wspominałem już wcześniej o perypetiach, gdzie nas, zamknięto nam stację, mieliśmy nową, później przeszliśmy na tę stację, z której teraz nadajemy, której właściciel jest etnikiem, który rozumie nasze potrzeby i w zasadzie mamy do niego wiele pretensji, na przykład o sprzęt, który tutaj jest absolutnie amatorski w studiu, to jednak, no, sam fakt, że nadajemy z silnej stacji, którą dobrze słychać w całej okolicy, i to, że on widzi potrzebę istnienia programów etnicznych, chociażby przez swoją grupę Serbów, Macedończyków, Kroatów, i Bośniaków itd., tak tak to jego doświadczenia, to daje nam pewne gwarancje, że no, jutro nie przyjdą tutaj, nie, prawda. Właściciele i powiedzą, że zmieniamy format, że jest pewna gwarancja kontynuowania tego programu. Słyszałem, że bardzo często podróżował Pan z mikrofonem, bardzo często nagrywał Pan bardzo ciekawe relacje z m.in. wizyty Jana Pawła II w Stanach Zjednoczonych, był Pan też z mikrofonem w Katyniu. No przez te 30, kilka lat też uzbierało się materiałów. Ja mam kilka tysięcy kaset. W tej chwili chyba już przynajmniej z tysiąc dysków, bo od chyba 12 lat no, zmieniliśmy medium z kaset na, na mini dyski, które są fantastyczne w użyciu właśnie radiowym. Nawet dziwię się. Zresztą w środowisku radiowym nadal są one używane. Te wszystkie gadżety typu MP3, MP4 i, i nagrywanie CD. One są dobre, ale nie są tak wygodne, jak właśnie używanie dysków do produkcji programowej. No, zwykły człowiek chyba tego nie doceni nigdy i nie musi doceniać. To już jest sprawa kuchni radiowej, także pan oczywiście wiedząc jak działa mini i wiedząc jak urządzenie takie cudowne, które pan ma w ręku działa, jest w stanie ocenić i docenić, ewentualnie zobaczyć braki i zalety tego wszystkiego, ale w każdym razie bo mówiliśmy o tych zasobach, archiwach, to wszystko jest. Ktokolwiek powiedział coś mądrego w naszym programie, to to na pewno zachowane zostało i mamy olbrzymią taśmą, kasetotekę, dyskotekę, <śmiech> <śmiech> od dysków, na których to jest nagrane, z wypowiedziami, z wydarzeniami, bo przecież masę wydarzeń, które były tutaj, choćby demonstracje w czasie stanu wojennego, przeciwko wprowadzeniu stanu, czy specjalne msze, czy akademie różne, to wszystko jest nagrane, udokumentowane. No, to żeby tylko więcej czasu było na używanie tego, bo z jednej strony powinniśmy się cieszyć z tego, że codziennie coś się dzieje i mamy cały czas nowe, w Polsce trwa rewolucja, cały czas. Cały czas rewolucja, nawet na wakacje nie chcą pojechać, także my też nie możemy sobie nagrać miesiąc programu, na przykład używając piosenki i stare nagrania, żeby móc spokojnie odpocząć, dlatego, że coś się dzieje cały czas, także to dla nas jest niewygodne, dla słuchaczy ciekawe, to przywiązuje do programu i tak jak już wcześniej mówiliśmy, amerykańskie media niewiele na ten temat mówią. Także znowu pole do popisu i tej szansy nie wolno roztrwonić. Staramy się to robić, bo to jest nasz obowiązek. Służyć Polonii w pełnym tego słowa znaczeniu. I staramy się to robić. A właśnie jeszcze wracając do tego archiwum, czy planuje pan w jakiś sposób udostępnić archiwalne materiały, może na jakiejś stronie internetowej, może w jakimś specjalnym wydaniu? Budujemy tą stronę od dłuższego czasu, nawet mamy kilka osób, które zaoferowały swoją pomoc w tym wszystkim. Tego jest bardzo dużo i no nie wiem, czy to wszystko zmieściłoby się na, na tym. Ja myślę, że to by wymagało chyba w tej chwili już jakiegoś nakładu finansowego dużego, zinwentaryzowania tego wszystkiego, opracowania tego wszystkiego, no i ewentualnie wygrania. No ale z drugiej strony ja myślę też o swoim następcy. Ktoś po mnie przejmie ten program, bo przecież ja go do grobu nie chcę zabrać, wręcz przeciwnie. Chciałbym tutaj pozostawić kogoś odpowiedzialnego, kto będzie służył Polonii i to robił. Jest taka potrzeba. Polonia jest w Michigan bardzo duża i wbrew niektórym opiniom, że prawda, Polonia jest mniej czy bardziej aktywna, czy że, że się nie popiera niektórzy próbują takiej star, to jest wszystko nieprawda, są ludzie, mamy bardzo dużo słuchaczy, co mogą najlepiej powiedzieć sponsorzy bo oni słyszą od nich cokolwiek nie zaoferują natychmiast są klienci, którzy przychodzą, czy pacjenci którzy korzystają z usług także to, to działa, to jest I, i jeszcze będzie długo, tutaj słowa Sienkiewicza z początku ubiegłego wieku, który powiedział po chyba rocznym pobycie, czy nawet może dłuższym w Ameryce że o, za kilka lat nie będzie Polaków w Ameryce że oni się wynarodowią, że zostaną Amerykanami to się zupełnie nie sprawdziło, ani wtedy, ani teraz i myślę, że przez długie lata się nie sprawdzi tym bardziej, że można powiedzieć w ten sposób, nigdy w historii Polska i, i Stany Zjednoczone nie były tak blisko, jak są w tej chwili. Pomimo różnych zawirowań, pomimo politycznych układów, wyborów, kto wygra, wygra, 10 milionów Polaków i te więzy i pozycja Polaków w Ameryce, której, którym Ameryka zawdzięcza tak dużo, chociaż niewiele się o tym mówi. W każdej dziedzinie życia się znajdzie Polaków, którzy wnieśli istotny do, dorobek, istotny y, wprowadzili postęp dla Ameryki, zresztą jak wiele innych grup etnicznych. Y, także jestem absolutnie optymistą, że będziemy żyć. Może zmieni się tematyka, z, sprawy zainteresowań. W Polsce jak wprowadzą y, bezpośrednie wybory, czyli tak zwane jednomandatowe okręgi wyborcze, gdzie tych wszystkich oszołomów wyrzucą z parlamentu, to też normalnie zacznie działać parlament, sejm, senat, zaczną myśleć o jakimś pozytywnym załatwieniu różnych spraw, a nie kłócić się i prowadzić non-stop kampanię wyborczą, bo, bo prezydent im przeszkadza, prawda? Także może będzie inna, inne nastawienie do spraw polskich, ale ja myślę, że ktokolwiek czuje się Polakiem, to chciałby usłyszeć dobre informacje o sukcesie Polski, kraju, z którego się wywodzi, pochodzi, a nie którego się wstydzi i temu służy radio, i może będzie więcej angielskiego w przyszłości, bo nie wiem, e, szczególnie w obecnej sytuacji ekonomicznej, trudno przypuszczać i nastawiać się na wielką emigrację do Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek przeżyliśmy już tutaj przełom lat 70 -tych, 80 -tych. wielki kryzys też był ekonomiczny i paliwowy, no i później się okazało, że to wszystko minęło, z paliwami to był cyrk, nie było żadnych braków, ani potrzeb do tego, by ograniczać, przecież pan nie pamięta, że myśmy tutaj przez wiele miesięcy tankowali benzynę w nieparzyste dni, jak miałeś nieparzysty numer rejestracyjny samochodu, w parzyste, znowu ci w kolejce pół godziny się stało, żeby że można kupić benzynę. Tak jest, to nie taka dawna historia. O tym, tak? tak, także to teraz, że ceny podnieśli do góry, jestem przekonany, że jestem wiele polityki i zresztą zbliżają się wybory, ceny spadły dramatycznie, niby z jakiej racji? Z jakiej racji spadły ceny benzyny? To, to, to są kpiny po prostu robienia. No, Amerykanie nie, nie wiedzą, co się dzieje na świecie. Nie wiedzą, że cała Europa demonstruje przeciwko rosnącym bez powodu cenom paliwa. Tutaj tak jakoś wszyscy przyjmują to bez demonstracji. Także nie wiem, jak to długo będzie, ale to już nie nasz problem. Wracając może jeszcze właśnie do sytuacji finansowej, do tego, jak teraz wygląda Ameryka. Bardzo dużo stacji radiowych, innych programów radiowych już nie ma na antenie z różnych powodów. Jakby pan to skomentował? To jest taki czas próby. Bardzo trudny. Jeszcze nigdy ja w tych trzydziestu kilku latach nie przeżyłem tak trudnego okresu dla programu i w tej chwili program, który faktycznie nie służy Polonii, nie ma szansy przeżycia. Czy gazeta, która nie służy Polonii, nie ma szansy przeżycia, bo nie znajdzie poparcia. Nasze poparcie, my nie dostajemy poparcia żadnej partii i nawet nie śmiałbym do którejkolwiek pójść i poprosić. Ani od rządu, ani znikąd. Nas popierają przeciętni słuchacze, którzy odpowiadają na reklamy na to, co jest w programach, popierają sponsorów i to zamknięte koło działa nawet w tych trudnych warunkach. Ludzie muszą jeść, muszą chodzić, kupować to czy tamto no i o to to się opiera. Ja jestem przekonany, że ten kryzys minie i że im będzie lepiej i nam będzie lepiej. No, dla nas jest to trudny moment, no ale tu na stacji też oni rozumieją, bo to nie tylko nas dotyczy, to dotyczy wszystkich programów, także nawet jak się spóźniamy z płatnościami za czas radiowy, to z wyrozumieniem patrzą na to, ale z drugiej strony proszę popatrzeć, tutaj może przykład naszego balu radiowego, który 30, po raz 30 organizujemy teraz w, w styczniu 2009 roku. Na naszych balach średnio przez te wszystkie lata było powiedziałbym około 500 osób. Były nawet 850 notabene. Ale ostatni bal mieliśmy 300 osób. 300 osób na takim balu z, z artystami z Polski, z dwoma zespołami, z wspaniałym jedzeniem wszystkim, w pięknym lokalu. No to jest akurat tyle, żeby zapłacić rachunki. A bal radiowy jest po to, żeby utrzymać w programie korespondentów, w których mamy niezależnych korespondentów w Polsce, trzech, w Gdańsku, w Rzeszowie i w Krakowie. W związku z tym nie pozostało nic innego, albo zrezygnować z nich, albo zwrócić, powiedzieć jaka jest sytuacja, zwrócić się do Polonii, powiedzieć jest taka sytuacja. No i w ciągu sześciu tygodni dostaliśmy sponsoraty na 150 tych transmisji, na 156, w tej chwili chyba nam jeszcze dwóch brakuje, już nawet nie apeluję o to, bo jestem przekonany, że prędzej czy później to będzie, żeby nie tracić czasu. Ale to jest wyraz tego, że w tych trudnych warunkach, gdzie wiele osób boi się, czy jutro będzie miało pracę, gdzie ludziom obcinają zarobki, zmniejszają stawki, prawda, jakie im płacą w pracy. Jednak Polonia poparła ten program w taki konkretny sposób. No, nie było dużo, 50 dolarów raz w roku, na pewno wielu, wiele osób może. No, ale w szybkim czasie, tempie to się zebrało. To znaczy, to jest pewne wotum zaufania dla programu i to cieszy. i Dlatego jestem optymistą, że ten program jeszcze pożyje. No, chciałbym przynajmniej do Wytrzymać te 35 lat tak jak moi przeciwnicy. To jest mój taki plan A w swojej działalności, bo już minęło 33, jeszcze dwa lata zostały, no a potem będę myślał o emeryturze. No właśnie, może na sam koniec jeszcze o planach, czy jakieś zmiany będą malutkie, czy po prostu, tak jak pan powiedział, poprzednicy po 35 lat i... No, zmiany takie, że będziemy szukać następcy, będziemy wprowadzać ludzi, próbować, testować. Zmiany na pewno musimy zrobić web page programu i po to, żeby tam były ciekawe rzeczy, które są w archiwach i bieżące sprawy i informacje o programie i dla marketingu programu, bo przecież to my mamy czym się chwalić i programem i Polonią. To jest milion ludzi, w Michigan to jest 800 tysięcy Polaków, yy, amerykańskich Polaków i kanadyjskich Polaków, którzy mieszkają w zasięgu naszej stacji. To są masy. Niewiele jest amerykańskich stacji radiowych, który, którzy mają tak dużą rzeszę słuchaczy, tak lojalnych słuchaczy, bo proszę pamiętać też, że jeżeli my nadajemy tylko przez godzinę, to to jest zawsze prime time. To jest ten najlepszy czas do słuchania. No, nie słuchają nas emeryci, którzy śpią dłużej, ale dla sponsorów to, przykro mi to jest powiedzieć, ale oni są najmniej wartościowym elementem w grze tej rynkowej. Dla sponsorów najistotniejsze są roczniki, powiedzmy słuchacze w wieku od 20 do 50-55 lat. Ci, którzy pracują, którzy wydają pieniądze, którzy żyją intensywnie. Także decyzja, myśmy kiedyś nadawali wieczorem i rano, decyzja o e, zrobieniu programu rano w czasie tak zwanego drive time radiowego, była decyzją przemyślaną i uzasadnioną. Programy wieczorne w tej chwili na przykład kiedyś nie było z Polski tyle programów telewizyjnych. W tej chwili kilka stacji nadaje i oferuje bardzo dużo wiadomości. No, znowu się zdarza, że 90% informacji, które podają wieczorem, to my już ramamy rano, ale to już taka jest funkcja radia, które jest znacznie szybsze niż telewizja, a już nie mówię o prasie. Także nam jest najłatwiej przeżyć i utrzymać programy w stosunku do i telewizji, i radia. No ale jak pewnych rzeczy my oczywiście nie możemy zrobić. Tutaj nie chciałbym nikogo zniechęcać do oglądania telewizji, czy czytania gazet, czy również fruwania po internecie, prawda? I słuchania pańskiego programu radiowego w internecie, bo jest to wielkie przedsięwzięcie. Aczkolwiek ja jestem, muszę przyznać, trochę sceptycznie nastawiony na, na po pierwsze dostępność do internetu, jeśli chodzi o Polonie, że to jest w sumie, w sumie jeszcze nie taka duża grupa ludzi. Aczkolwiek jest. Natomiast również czasowo, ja wiem ile ja czasu tracę. Przecież internet jest niezwykle pomocny. Tak niezwykle pomocne, no, chociażby teraz ja często używam internet do kupowania biletów lotniczych i to pomaga mi korzystać no, z fantastycznych y, sytuacji nie, nie wspominałem o tym, że u nas w rodzinie taka też rewolucja jest bo żonie zamknęli y, biuro, y, całe centrum rozliczeniowe tu w Michigan y, albo byłaby y, y, prawda, laid off, y, bez pracy, wyrzucona czy pozbawiona pracy, albo miała możliwość przeniesienia się Pracuję koło Las Vegas w Henderson, koło Las Vegas, bo tam zostały, zostało jedno z biur. 7 Eleven, dla którego pracuję. Wracając do internetu, ja potrafię kupić bilet do do Las Vegas w 11 dolarów, $11, 11 centów w jedną stronę, plus podatek. Tak, do Nowego Jorku w tej chwili jest, za 8 dolarów można kupić na LaGuardię, na Florydę, tylko trzeba wiedzieć gdzie. Do tego służy internet. No właśnie. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę, za pański czas. No wiem, że nikomu nie trzeba przypominać, no ale już podam, że przypomnę, powiem, że pańska audycja jest nadawana ze Stacji Narodów na falach AM 680-690 codziennie od godziny 7 do godziny 8 i w niedzielę od godziny 7 do nie, w sobotę od 7 do 10, a w niedzielę od 9 do 10, gdzie między innymi transmitujemy mszę świętą z Pol jedynego polskiego seminarium za granicą w Orcia Lake. Także to też jest duża sprawa. Zapraszamy do audycji. Prosimy o wyrozumienie, prosimy o solidarność, nie tylko dla nas, dla całej grupy. Bądźmy pozytywni w tej chwili. Komuny nie ma w Polsce, nie powinno nas nic dzielić. Nie ma żadnego uzasadnienia, żebyśmy się kłócili. Kłóćmy się, ja wiem, o kolor obrusów na zebraniu, czy na, na, na bankiecie, czy, czy o wzór jakiejś oznaki. Możemy dyskutować w różny sposób, ale nie o tam jakieś takie historie, które są zupełnie bez sensu. Dziękuję jeszcze raz. Życzę powodzenia.